To są informacje Polskiego Radia 24. Politycy wspominają Łukasza Litewkę. Poseł Lewicy zginął w wypadku na Śląsku. Komisja Europejska przesłała w Warszawie projekt umowy w sprawie sejf. Polska ma otrzymać 43 miliardy euro. W prokuraturze krajowej wszczęto śledztwo w sprawie niepowołania sędziów TK. Nie możemy pozwalać na bezprawie, mówi minister sprawiedliwości. Minęła godzina 21. Radosław Siennicki, zapraszam. Dynamiczny i zaangażowany w pomoc ludziom i zwierzętom. Tak, bez względu na barwy polityczne, zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewkę, wspominają Sejmowi koledzy. To dla nas ogromny szok, mówi poseł lewicy Dariusz Wieczorek. Naprawdę wspaniały człowiek, to miał jeszcze wiele do zrobienia, wiem jakie miał plany, wiem jak był aktywny w tych sprawach, które przecież też wzbudzały na tej sali tyle emocji. Wielka strata dla polskiego parlamentu. Agnieszka Wojciechowska-Van Heikel um z PiS, powiedziała, że będzie wspominać zmarłego posła jako zaangażowanego społecznika. On był ode mnie znacznie młodszy na progu swojej kariery, myślę, że dłużej. Tak naprawdę życie pod tym względem nie jest sprawiedliwe. Taki aktywny człowiek, dobry poseł, dobry społecznik i taka teraz dramatyczna okoliczność. Polityk Konfederacji Michał Nieznański powiedział, że mimo różnic politycznych cenił Łukasza Litewkę. Nie w takich okolicznościach, nie w takim wieku nie powinny odchodzić osoby, które mają zapał do społecznej pracy, które przejawiają ten zapał poprzez swoje czyny i są odważne. tak? Łukasz Litewka zginął potrącony przez samochód podczas jazdy na rowerze, miał 36 lat. W związku ze śmiercią posła zatrzymano 57-letniego kierowcę auta. Policja przekazała, że mężczyzna był trzeźwy, ale jest jeszcze za wcześnie, by mówić o okolicznościach i przyczynach zdarzenia. Komisja Europejska przesłała Polsce finalny tekst umowy na wykorzystanie pieniędzy z funduszu SAFE. To kolejny etap, który przybliża do podpisania umowy. O przekazaniu dokumentu poinformowała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem na Cyprze z Nikozji Beata Płomecka. Teraz, jeśli Polska uzna, że w tym finalnym tekście wszystko jest w porządku, odeślę umowę do komisji, a ta ostatecznie ją zatwierdzi. Wystarczy do tego, jak ustaliłam, procedura pisemna, a potem możliwe będzie wyznaczenie terminu podpisania umowy. To ważne z kilku powodów. Po pierwsze, po podpisaniu umowy możliwe będzie przelanie 15 zaliczki. W przypadku Polski to 6,5 miliarda euro. Po drugie, czas nagli. Tylko do końca maja Polska może zrealizować samodzielnie projekty zbrojeniowe. To zapis, który w negocjacjach przeforsowała Warszawa, by dokończyć projekty już rozpoczęte u siebie, by unijne pieniądze pozostały w polskich firmach. Od czerwca wszystkie projekty będą musiały być realizowane przez co najmniej dwa kraje. Z Nico zibata Płomecka, Polskie Radio. Nie możemy pozwalać na bezprawie. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje niedopuszczenie do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego.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 na uroczystość złożenia ślubowania Pozostali sędziowie ślubowanie złożyli w Sejmie formułę wobec prezydenta Sylwia Białek, Polskie Radio Na koniec Lubelszczyzna W Rykach W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Powstaną dwa bloki, w których Znajdą się łącznie 64 mieszkania Warunki nabycia takiego lokalu Są bardzo korzystne Wyjaśnia prezes spółki Sim Lubelskie Mariusz Wilk Koszt dla takiego mieszkańca jest to około 15% partycypacji, czyli w zależności od wielkości mieszkania, między 50 000 a 70 tysięcy złotych, w tym przypadku tutaj w tej inwestycji, i to jest koszt, który musi ponieść i zamieszkać w mieszkaniu wykończonym pod kluczy. Mieszkania w rykach mają być gotowe we wrześniu przyszłego roku. To były informacje Polskiego Radia 24. Jutro na zachodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże i miejscami może przelotnie popadać deszcz. W Tatrach także deszcz ze śniegiem i śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na wschodzie i nad morzem, przez 15 w centrum i na zachodzie, do 18 miejscami na Kujawach. Klimat. Dostateczna jakość powietrza w Radomiu. Na pozostałym obszarze kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. 26% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru. Susza hydrologiczna na rzekach w okolicy Częstochowy i Włocławka. Klimat. Wieczór w Polskim Radiu 24. 6 minut po godzinie 21. Pomówmy o tym. Dobry wieczór Państwu Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z panem profesorem Bartmojem Toszkiem z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie z Uniwersytetu Szczecińskiego. Witam pana profesora bardzo serdecznie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Panie profesorze, mieliśmy rozmawiać o różnicach polsko-węgierskich. Zaraz o tym będziemy rozmawiali, no ale są takie rzeczy, które się wydarzyły dzisiaj bardzo istotne, no, a mianowicie minister Cęckiewicz zrezygnował ze stanowiska. Jak pan sądzi, czy tłumaczenie na x i duży list, który minister, konstytucyjny minister, umieścił, jest to właściwy sposób na wyjaśnianie dlaczego. No tak, to jest pytanie, czy w ogóle politycy powinni przekazywać swoje decyzje, uzasadnienia swoich decyzji w taki sposób. Tylko, że my już chyba przyzwyczailiśmy się do tego, że to właśnie takie nośniki jak X, czy jakieś inne media społecznościowe są tą podstawową formą, w której dzięki której dowiadujemy się o dymisjach, o, o ważnych decyzjach politycznych. No niewątpliwie dymisja szefa BBN-u to jedno z ważniejszych wydarzeń, bo to bardzo istotne stanowisko. Czy to źle, że tak się stało? Abstrahując już od kwestii czysto politycznych może to powoduje, że znika pewien problem. Pewnie się narażę wielu osobom, które w tej chwili słuchają mojej wypowiedzi, ale z drugiej strony to była sytuacja kuriozalna, kiedy na posiedzeniach BBN-u stanowisko ministra Sędzkiewicza było puste, znaczy było po prostu puste miejsce. No tak, bo nie mógł słuch słuchać, dlatego że Właśnie. nie miał odpowiednich uprawnień do materiałów ściśle tajnych. No i teraz zastępuje go osoba, która była przecież yy, wiceszefem BBN-u, a więc osoba, która wywodzi się z podobnej opcji, a, ale jak słyszymy, mimo tych różnic programowych, opozycja jednak wychodzi z założenia, i przepraszam, koalicja rządząca wychodzi z założenia, że jest to już ktoś akceptowalny. A więc spór dotyczył nie samej idei, nie y, różnic pomiędzy poszczególnymi obozami, no, ale osoby y, ministra Sęskiewicza. Y, no, pytanie brzmi, dlaczego aż tak bardzo był tą solą wokół? Wie pan, ja przeczytałem ostatnio taki komentarz, karma wraca y, i było to odniesienie do tego, co... Y, Doktor Cęckiewicz wtedy, jeszcze młody doktor Cęckiewicz, robił z Lechem Wałęsą. Te trzy książki, które się ukazały, trzy pozycje, no bardzo brutalne były w stosunku do Lecha Wałęsy i rzeczywiście doktor Cęckiewicz nie zostawiał pola żadnego na inne spojrzenie na Lecha Wałęsę niż jako na Bolka. Tak, to prawda. Nie będę może odnosił się do tej kwestii, czy karma wraca, ale rzeczywiście często tak jest, że osoby, które funkcjonują w tym obiegu uniwersyteckim i osoby, które czasami z takiego czysto teoretycznego punktu widzenia patrzą na pewne rzeczy, formułują bardzo radykalne poglądy, czy one są słuszne, czy nie, to jest oczywiście kwestia dyskusyjna, natomiast yy, praktyka czasami pokazuje, że nawet jeżeli uważamy, że ktoś jest yy, pod względem etycznym, moralnym, no może nie idealny, nie, nie do końca odpowiadający naszym wyobrażeniom, to jednak musimy z nim z jakichś powodów współpracować i takie yy, postrzeganie świata przez pryzmat biało-czarnych kontrastów chyba jednak nie zawsze jest słuszne. Panie Profesorze, wobec tego popatrzmy na naszych bratanków, o tym mieliśmy dzisiaj rozmawiać. 78% wynosiła frekwencja, z czego bardzo duży odsetek byli to ludzie młodzi. Którzy zdecydowali na, za, na to się, że będą głosowali na TISE, dlatego że już mieli dość tej pewnej siermiężności, antyunijności i budowania e, państwa, które jest państwem wybranych. Yy, zapewne tak, dlatego że pamiętajmy... Ja że cytuję, jednak... to są wszystko yy. cytaty. Znaczy Orban rzeczywiście rządził na tyle długo, że wyrosło pewne pokolenie, które chyba postrzegało go po prostu jako taki element systemu, który jest już może trochę zastały, zastarzały i z właściwą młodym ludziom energią i taką skłonnością do burzenia tego zastanego porządku ci młodzi ludzie stwierdzili jednak chcemy czegoś innego. To zresztą jest coś, co my znamy z naszego podwórka, bo przecież podobna mobilizacja również młodego elektoratu miała miejsce przy ostatnich wyborach parlamentarnych. No i przy prezydenckich też. Tak, tak, to prawda. To prawda i zresztą te dwa, można powiedzieć, sprzeczne wybory, w, które się dokonały w Polsce, bo z jednej strony poparcie sił liberalnych, lewicowych, a z drugiej strony przy wyborach prezydenckich, wskazanie, że ten, ta, ta demokracja liberalna to jednak nie jest wybór ostateczny, to pokazuje, że chyba nie chodzi o konkretnych kandydatów, chyba chodzi o jakiś sprzeciw wobec systemu. I wydaje mi się, że tak należy patrzeć na decyzję, którą podjęli młodzi na Węgrzech. To, było nie tyle, to był nie tyle wyraz sprzeciwu wobec samego Orbana, wyraz sprzeciwu wobec systemu, który był dla tych ludzi może zbyt zabetonowany, może taki, w którym oni nie bardzo widzieli dla siebie miejsca. Czy yy, sądzi pan, że tutaj ta kwestia dos dosyć dużego sprzeciwu administracji Viktora Orbana i polityków Fidesu przeciwko Unii Europejskiej odegrała jakąś tutaj znaczną rolę, że młodzi Węgrzy powiedzieli, ja zresztą zacytowałem to, że my chcemy z Unią Europejską. Ja bym to raczej postrzegał jako pewne paliwo, na którym zbudowano określoną narrację. Natomiast jeżeli porównujemy decyzje młodych ludzi, które były podejmowane na Węgrzech i które były podejmowane w Polsce, no to popatrzmy, że ci młodzi szli w takich bardzo radykalnych kierunkach, wcale niekoniecznie prounijnych, czasami no, w Polsce. W Polsce to, to rzeczywiście bardzo duża grupa, bardzo, znaczy i młodych ludzi, rzeczywiście młodych ludzi, zdecydowała się na poparcie partii politycznych, które ewidentnie nie są admiratorami Unii Europejskiej. Ale spójrzmy na scenę polityczną Węgier. Ona nie jest taka, jak niekiedy jest to prezentowane w tych mediach, które, które no niekoniecznie pozytywnie oceniały Orbana. Tak? To, to nie jest tak, że nagle wygrała jakaś partia skrajnie przeciwna w swoich poglądach. Tisa, podobnie jak, jak Fidesz, jest partią prawicową. Zresztą jej lider przecież wywodzi się z Fideszu. W parlamencie węgierskim mamy w tej chwili partię od centro, czy powiedzmy umiarkowanie prawicowej, do skrajnie prawicowej, gdzie się podziała węgierska lewica gdzie się podziali węgierscy liberałowie, a więc w zasadzie pytanie, czy to jest przesunięcie tylko pewnych akcentów w tym prawicowym społeczeństwie, czy może rzeczywiście jakaś rewolucja, która do, dokonuje się pod hasłami prawicowymi, ale tak naprawdę była tylko jakimś wyrazem sprzeciwu wobec systemu, który istniał i który z jakichś względów tym młodym ludziom nie pasował. W mojej ocenie nie pasował przede wszystkim ze względów ekonomicznych, społecznych, natomiast w mniejszym stopniu politycznych. A sądzi pan, że ten wzrost, Przykład węgierski może w jakikolwiek sposób oddziaływać na przyszłe wybory. No za półtora roku będziemy mieli wybory w Polsce parlamentarne i czy młodzi ludzie też wybiorą sobie partie czy koalicje partii politycznych w podobny sposób, jak to zrobili Węgrzy, bo tutaj jeszcze należy dodać, że Niektórzy politycy z innych partii politycznych, które startowały w tych wyborach, w pewnym momencie o, oświadczali, że rezygnują z kandydowania na rzecz Tisy. Po prostu ustępowali miejsca, ustępowali pola. No to nie spodziewałbym się tego na polskiej scenie politycznej. Tym bardziej, że w ostatnim zwłaszcza okresie populizm na tej scenie święci triumfy i widać, że w zasadzie nie jest istotne to, czy to co mówią politycy ma jakikolwiek sens. Istotne jest, czy mówią to z odpowiednią emfazą, czy jest to poparte jakimiś dramatycznymi gestami. To przemawia, niestety to przemawia do potencjalnych wyborców. I wydaje mi się, że przemawia przede wszystkim do ludzi młodych, którzy są stosunkowo mało odporni i na takie zachowanie polityków, i na te formy przekazu, które mamy w mediach społecznościowych. Zresztą proszę popatrzeć, że większość propagandy, która funkcjonuje w mediach społecznościowych kierowana jest właśnie do ludzi młodych. No na Węgrzech też to miało miejsce, bo tak naprawdę Tisa wygrała dzięki dwóm rzeczom. Temu, że Peter Major jeździł do najmniejszych wioseczek węgierskich. No i rzeczywiście miał wspaniale, genialnie zorganizowany cały system działań w internecie. Ale to nie jest tylko specyfika polska czy węgierska. Przecież ten sam problem dzisiaj ma Wielka Brytania. W, przed wyborami w Walii i Szkocji, w których coraz większe triumfy święci Reform UK, a więc partia zdecydowanie populistyczna. Możemy to samo powiedzieć o hiszpańskim Voxie, możemy to samo powiedzieć o Włoszech, to samo się dzieje w Niemczech, a więc widać, że te partie, które nie posługują się konkretami, natomiast są bardzo zdecydowane i takie stanowcze w swojej retoryce. One rzeczywiście mają coraz większy elektorat, przede wszystkim wśród ludzi młodych. A więc ludzi, którzy być może nie mogą się przebić w funkcjonującym systemie, nie są w stanie zrobić kariery, nie są w stanie odegrać jakiejś roli i zaczynają patrzeć na taką partię populistyczną i myśleć sobie, a może, a może jednak tam jest ta moja szansa. Tym bardziej, że im te hasła są bardziej ogólne, no tym łatwiej docierają. Niektórzy przywódcy partii takich bardzo skrajnych w Polsce, populistycznych, posługiwali się bardzo prostym mechanizmem, mówiąc, że każdy młody Polak będzie miał własny dom z trawnikiem, dwa samochody, grilla, e, no i dużo jednego takiego złocistego płynu. Wspaniałe. To muszę powiedzieć, że mnie osobiście również to przekonuje. Gdybym jeszcze w to wierzył. No właśnie. Tak, panie profesorze, tylko że pan ma dorobek naukowy, ale też ma pan do, dorobek metrykalny i doświadczenia, więc nie, ale do takiego dwudziestolatka to może dotrzeć. Ale jak przypominam sobie swoje y, początki, czy, czy, czy swoje pierwotne poglądy, one również były znacznie bardziej radykalne niż są w tej chwili i znacznie bardziej pociągali mnie ci politycy, którzy mówili zmienimy wszystko szybko, tu i teraz, zaraz, natychmiast. Dopiero y, właśnie to doświadczenie spowodowało, że no, widzi się, że pewne rzeczy wymagają czasu. I zmiany muszą następować w jakimś stylu procesowym, a nie wydarzeń, które doprowadzą do, do natychmiastowej poprawy naszej sytuacji. A czy sądzi pan, że w jakikolwiek sposób, którejś z partii politycznych w Polsce weźmie przykład z TIS-y i będzie stosowała podobne metody? I czy sądzi pan, że akurat na polskim w tym polu politycznym, e, taka, takie, taka metoda, jaką zastosowała Tisa, może odnieść skutek. Mówimy o, o mediach społecznościowych. Mówimy o mediach społecznościowych. Tak. Myślę, że to już się dzieje i e, takim, takimi mechanizmami posługuje się chociażby Konfederacja, ta mniej radykalna Konfederacja y, w która rzeczywiście bardzo często umieszcza, a to różne filmiki, a to różne podcasty, które poprzez tą swoją taką bardzo atrakcyjną, wizualną formę łatwo docierają do, do potencjalnego odbiorcy. A ta akcja kontaktu polityków z młodzieżą akademicką, ze studentami, którą zastosowało kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości, eurodeputowani z tej partii też biorą w tym udział. Czy sądzi pan, że to odniesie pożądany skutek? Bo biorąc pod uwagę to, że już znalazł się jeden bardzo rzeczywiście mocny zawodnik po przeciwnej stronie, krytyk, który rzeczywiście mm, wysuwając argumenty, próbując dyskutować na poziomie argumentów, no... Pozaginał znanych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Szczerze mówiąc, y, mając kontakt z młodymi ludźmi, bo przecież y, rozmawiam z moimi studentami, widzę, że y, te dwie główne partie, które odgrywają największą rolę na polskiej scenie politycznej, to znaczy Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, postrzegane są coraz częściej jako partie ludzi starych. Nieważne, czy tam są młodzi politycy, czy nie, ale, ale te partie są postrzegane jako takie, które niewiele mają do zaoferowania y, osobom młodym. Zupełnie inaczej patrzy się na, na jedną czy drugą konfederację. No może inaczej... na tą drugą to chyba mniej, dlatego że ta druga konfederacja pana Brauna jest konfederacją dość specyficzną i tam naprawdę ten odsetek to jest tak różnorodni. Tam są członkowie czy sympatycy i również metrykalnie też są tak, bardzo różnorodni. Tak. To prawda, ale w momencie, kiedy zdarzają się takie jakieś radykalne akcje, jak chociażby ta z gaśnicą w Sejmie, no to wtedy to zainteresowanie kierowane w stronę Konfederacji Grzegorza Brauna rośnie. Natomiast to samo można powiedzieć o Lewicy. Również i, i ta partia, widzę, budzi zainteresowanie osób młodych, aczkolwiek postrzegana jest często jako taka zbyt grzeczna. No to jest zresztą coś, na czym zawsze tracił i tracił ludzi młodych PSL, który postrzegany jest jako taka partia bardzo grzeczna, zbyt uładzona i przez to mało atrakcyjna. No człowiek, człowiek młody oczekuje twardych, konkretnych... Tej rewolucji, tej tak, rewolucji. Dokładnie tak. Tak panie profesorze, ja należę do pokolenia, które taką rewolucję przeżywało go wielokrotnie tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na ostatnie lata i wcale się nie dziwię. Były to piękne czasy. Pierwsza rewolucja Solidarności, postan wojenny, potem kolejna rewolucja budowy po 89 roku. Czasy porywające. A dzisiaj, no właśnie, z czym dzisiaj młodzi ludzie mogą... Walczyć tak naprawdę, bo wszystko wydaje się no, poukładane. Ekonomia poukładana, polityka poukładana, prawo mniej więcej, no z tym mniej właściwie chyba, mniej niż więcej poukładane, e, więc właściwie nie bardzo wiadomo o co walczyć. Czy, czy aby na pewno? No Donald Trump pokazał, że wszystko to, co wydawało nam się takie poukładane nie tylko w wymiarze międzynarodowym, ale także w, w strukturach jednego państwa, może okazać się bardzo względne. I przykład takich polityków, nie, nie tylko Trumpa, również polityków europejskich, pokazuje, że jednak dość istotne zmiany są możliwe, a więc to może być inspiracja dla młodego człowieka. Zresztą ja nie chcę, żeby z tej naszej rozmowy wypływał taki wniosek, że młodzi ludzie są radykalni i przez to nieodpowiedzialni. Przecież nie, nie, te... nie, nie. Oczywiście, że nie. No, należy spojrzeć na własne życiorysy, że nawet ten radykalizm, który istniał... 30, 40 lat temu, prawda? On yy, nie spowodował nieszczęść, a on się w pewnym momencie zatrzymywał. No właśnie, dlatego m, może patrzmy na zaangażowanie w działania partii populistycznych yy, ze strony osób młodych jako coś, co ma szansę, Zaryzykuję takie stwierdzenie trochę uszlachetnić te partie i doprowadzić do tego, że niektóre z tych haseł, które dzisiaj wydają się dość fantasmagoryczne i trudne do zrealizowania, ale jednak zrealizowane zostaną. Boję się tylko, że y, wiele młodych osób będzie po prostu narzędziami w rękach bardzo cynicznych polityków. Panie profesorze, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób teraz ta polityka jest uprawiana, no mamy chociażby w Prawie i Sprawiedliwości dość specyficzny układ z jednej strony Mateusz Morawiecki, poukładany, prawda, no czasami ostrawy, no ale generalnie poukładany. Z drugiej strony mamy Przemysława Czarnka, który no, jest jak to usłyszałem, bardzo mi się to podoba, ludyczny. No i przez to chyba bardziej przekonujący, dlatego że jeżeli ktoś huknie pięścią w stół i nie przebierając w słowach oznajmi, że coś mu się nie podoba, no to w porównaniu z takim Mateuszem Morawieckim, który stara się w sposób znacznie grzeczniejszy, spokojniejszy tłumaczyć swoje racje, Mało wiele większe szanse. To co receptą na wygrane wybory to jest walenie pięścią w stół i przemawianie z, e, z beczki, tak jak w czasie rewolucji bolszewickiej. Tam w, tym ważnym elementem tej rewolucji były te beczki, na której owi, ówcześni przywódcy Rosji Sowieckiej prawda, stali no, przykro to niestety mówić, ale tak, yy, polityka, nie tylko polska polityka, polityka w ogóle się brutalizuje i równocześnie się prymitywizuje. Im prostsza jest forma przekazu i im bardziej dosadna, tym bardziej niestety jest przekonująca. Przykro to panie profesorze bardzo, bo wydawać by się mogło, a może to wynika też z pewnego... Innego spojrzenia, innego pokoleniowo spojrzenia, bo to człowiek sobie myśli ci politycy w tych gabinetach, siedzący, palący cygara aromatyczne, w tych sztuczkowych spodniach i w surdutach i rozmawiający o najważniejszych wydarzeniach świata. No a tutaj właściwie, no tak tylko troszkę krzykiem, troszkę beczką, troszkę... no... No ale to już Andrzej Leper mówił, że na tej sali wersalu nie będzie i chyba rzeczywiście nie wrócimy już do tych form, które gdzieś tam jeszcze w latach 90. próbowano realizować. No nie, no w latach 90., panie profesorze, jak wspominamy lata 90., polityków tych najróżniejszych stron, którzy przeszli do polityki, niektórzy dłużej byli, no to trzeba przyznać, że bez względu na y, prominencję polityczną, no to jednak utrzymywano właściwy poziom przez wiele lat. Na lata 90. No to się udawało. Właśnie. I język polityki był też inny. No ale od pewnego czasu jesteśmy na początku pewnie z rosnącym zdumieniem, e, zaskakiwani e, takimi coraz bardziej twardymi rozmowami w, w polskim parlamencie. Ale dzisiaj, kiedy słyszymy, że posłowie krzyczą do siebie zdrajco, Będziesz yy, siedział, Ale... czy czasami jeszcze gorzej, to już nas chyba nawet szczególnie nie zaskakuje. Ale robi nam się czasami przykro. Dziękuję panie profesorze serdecznie. Profesor Bartłomiej Toszek, Uniwersytet Szczeciński był Państwa i moim gościem. Dzie Pomówmy o tym.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 to są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 21.30. Radosław Siennicki, zapraszam. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku, w którym zginął poseł lewicy Łukasz Litewka. Do zdarzenia doszło na Śląsku. Jadącego na rowerze parlamentarzystę wjechał jadący z naprzeciwka kierowca. Posła lewicy żegnają jego koledzy... Był zaangażowany nie tylko w politykę, ale także w działalność społeczną i charytatywną. Tak Łukasza Litewkę wspomina marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. To co zrobił dla tematów, których działał, w działalności charytatywnej ludzi, zwierząt, e, obsłużyłoby wiele żyć. Wielka tragedia dla rodziny, tragedia też dla nas, dla jego środowiska politycznego, czyli dla Lewicy. To smutny czas dla posłów. Mówi Barbara Okuła z centrum. Myślę, że tutaj w sejmie będzie bardzo smutno, bo niezależnie od opcji politycznych wszyscy Łukasza znali. Wiedzieli jakim jest człowiekiem, jakim jest posłem, a więc no, bardzo smutno. Myślę, że to posiedzenie rozpocznie się też od upamiętnienia, ale myślę, że wszyscy z nas będziemy myśleć o tym, że to życie jest takie kruche. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca auta był trzeźwy. Mężczyzna został zatrzymany. Łukasz Litewka zginął w wieku 36 lat. To wynik konfliktu w Kancelarii Prezydenta. Tak, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował rezygnację Sławomira Cęckiewicza z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Historyk napisał w mediach społecznościowych, że odchodzi ze względu na blokowanie mu przez rząd dostępu do informacji niejawnych. Minister Waldemar Żurek uważa, że to nie wszystkie przesłanki odejścia szefa BBN-u.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 Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła ostateczne wyniki przedterminowych wyborów parlamentarnych. Potwierdziły one wygraną koalicji Postępowa Bułgaria, byłego prezydenta Rumena Radewa. W nowym parlamencie będzie miała samodzielną większość. Były to ósme wybory parlamentarne w Bułgarii w ciągu pięciu lat. W liczącym 240 mandatów w parlamencie Postępowa Bułgaria będzie miała 131 głosów. Daje jej to większość bezwzględną. Do wprowadzenia zmian w Konstytucji koalicja będzie potrzebować dodatkowych 30 mandatów. Inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu może się odbyć w przyszłym tygodniu. Wieczór w Polskim Radiu 24 za 27 minut 22. stan dnia. A już teraz naszym gościem jest pani Eliza Olczyk, publicystka. Dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się Państwu. No i oczywiście już teraz czas też na komentarz dotyczący najważniejszych wydarzeń politycznych. No i zastanawiam się, czy nie zabrzmi to już banalnie, zważywszy na to, że tym tematem żyjemy od, od pewnego czasu. No Ale właściwie chyba wszystkie absolutnie informacje dotyczące polityki zaczynają się właśnie od tej informacji. Szef BBN-u Sławomir złożył rezygnację. Oficjalny powód to oczywiście no, to, to zamieszanie z dostępem do informacji e, niejawnych, a mowa przecież o, o szefie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast w tle pojawiają się sugestie, że być może nie tylko albo w ogóle bo nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o, o, o Pani podejrzenia, co mogło być powodem takiego kroku i takiej decyzji? Rzeczywiście, tak jak u państwa na antenie dopiero co mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, tam dochodziło do konfliktów w kancelarii prezydenta i rzeczywiście jest tak, że Sławomir Cenckiewicz był, był przedmiotem sporu i, i jego działalność. no To jest człowiek, który za rządów PiSu niby pełnił taką ważną funkcję, Funkcje, ale tak naprawdę został odsunięty na zdecydowanie na boczny tor. Ma sporo po prostu przeciwników, krótko mówiąc, i fakt, że pełnił tak ważną funkcję przy, przy prezydencie jak szef BBN, był dla wielu solą w oku. Natomiast fakt z kolei kolejny, czyli to, że nie miał, to znaczy miał poświadczenie dostępu do tej, do tej informacji niejawnej, zostało mu cofnięte, ale on so, od co sądem się wybronił w gruncie rzeczy. Wybronił się przed sądem wojewódzkim administracyjnym. Ten, tenże sąd uznał, że cofnięcie mu poświadczenia zostało uczynione ze złamaniem prawa. to później, potwierdził to później naczelny sąd administracyjny. Zatem ale, ale z drugiej strony wiadomo, że jeżeli rządzący się uprzą, będą się upierali, no to i tak mu odbiorą to poświadczenie dostępu, już tym razem dopełniając formalności. I to jest pewien kłopot dla szefa BBN-u i dla prezydenta, tak, który musi z nim pracować i, i musi mieć pewność, że wszystko jest, odbywa się legalnie. I sądzę, że ten, ta sprawa te poświadczenia dostępu do informacji niejawnych była takim pretekstem do rozgrywki ze Sławomirem Cęckiewiczem. To jest tak, że zawsze w, w takich miejscach jak Pałac Prezydencki, ale też i Kancelaria Premiera, ale tam się toczą rozgrywki personalne. No i zawsze są tacy, którzy chcieliby zastąpić kogoś, chcieliby utrącić kogoś. Są jakieś problemy z, z takim funkcjonowaniem Wspólnym. No i myślę, że, że ten zbieg okoliczności doprowadził do odejścia Sławomira Cenckiewicza, a fakt, że wygrał w ten proces w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, czyli ten Naczelny Sąd potwierdził, że zostało mu odebrane te, to prawo do dostępu do informacji niejawnej niezgodnie z procedurami, to jakby umożliwiło mu, tak, bo odchodzi... Można powiedzieć z twarzą, nie jako ten człowiek, który został pozbawiony e, dostępu do informacji niejawnej. No to jeszcze jedna rzecz. To z kolei senator Kwiatkowski sugerował, że bardzo źle zostały przyjęte niedawne wypowiedzi profesora Cęckiewicza. No, najpierw ta krytyka takiego absolutnie, absolutnego stawiania na Wiktora Orbana do samego końca, kiedy już nawet było wiadomo, że te wybory mogą się jednak zakończyć, no właśnie, takim wynikiem, jakim się zakończyły. Po tych wyborach profesor Cęckiewicz zamieścił w mediach społecznościowych taki komentarz dotyczący postawy partii prawicowych wobec Viktora Orbana. I był to komentarz rzeczywiście dosyć, dosyć krytyczny. I drugi wpis dotyczący z kolei Donalda Trumpa też bardzo krytyczny. Po tym, jak no, Donald Trump wdał się... No, nie, nie wiem, czy słowo konflikt jest tutaj adekwatne ale wdał się właśnie no, w różnego rodzaju takie medialne połajanki wobec papieża lana XIV. I to też podobno zostało bardzo źle odebrane, bardzo źle przyjęte, no bo w dużej mierze podważało linię chociażby Prawa i Sprawiedliwości. No, to szanowni państwo, to nie tylko linie pa Prawa i Sprawiedliwości. W gruncie rzeczy e, można powiedzieć, że Sławomir Senckiewicz w jakiś tam sposób e, zakwestionował e, ostatnie decyzje prezydenta Karola Wrockiego dotyczące spotkania z Wiktorem Orbanem, no bo przypomnijmy, że do tego spotkania doszło i, i była taka dosyć duża krytyka ze strony obecnego obozu rządzącego że pan prezydent się na to zdecydował. No a już po wygranej, wie, wie pan, zwycięzców nikt nie sądzi, ale jak się przegrywa, to wtedy tym chętniej pojawiają się tutaj słowa krytyki i te słowa krytyki jeszcze mocniej wybrzmiewały ze strony obozu rządzącego, a słowo Mickiewicz trochę jakby wpisywał się w ten chór. On oczywiście krytykował to z trochę innych pozycji. Mówił, że no nie można tak w ciemno no, y, popierać, czy to Orbana, czy to y, właśnie Donalda Trumpa, szczególnie wie pan, no to wielu ludzi zbulwersowało to, co Donald Trump zrobił, jeżeli chodzi o, o tę polemikę kontrowersyjną dosyć z papieżem Leonem i chociażby tę grafikę, którą zamieścił i obsadził się w roli Chrystusa chociaż jeżeli pani pozwoli, no to... nie wiem, czy jednak dużo ciekawszy nie był ten wpis dotyczący polityki wobec Wiktora Orbana, bo tam profesor Cenckiewicz napisał o tym, że z polskiej strony to było wsparcie absolutne bezkrytyczne, no to natomiast w drugą stronę to już bynajmniej tak nie wyglądało. No tak, na, na dodatek on jeszcze napisał, że z Węgrami nas łączą tylko pewne sprawy w Unii Europejskiej, a poza tym nic więcej. Moim zdaniem trochę przesadził w tej swojej krytyce i wyraził ją dopiero po wyborach, kiedy już Viktor Orban przegrał, to można powiedzieć na, na, na tego typu komentarze zawsze się mówiło, że teraz odwaga już staniała, tak, bo, bo już można krytykować Viktora Orbana, jako że przegrał. No myśl, to, to, to było, to było uderzające, jeśli chodzi o tę, tę krytykę Wiktora Orbana i relacji PiS-u z Fideszem. No i, i wcale bym się nie, nie zdziwiła, że to był jeden z powodów, że ostatecznie doszło do tego, do tej dymisji, prawda? Bo proszę zauważyć, jaka była sekwencja zdarzeń. Najpierw poinformował o niej rzecznik pana prezydenta, a potem dopiero słowa Senckiewicz. No to w takim razie jeszcze jeden komunikat, czy też jeszcze jedna informacja związana z Pałacem Prezydenckim. Karol Nawrocki rozpoczął oficjalne kroki, żeby ujawnić tak zwany aneks do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Poinformował o tym rzecznik prezydenta. Dokument został przekazany do marszałków Sejmu i Senatu. No, dodajmy, że to jest dokument dotyczący jednak wydarzeń sprzed wielu lat. I od razu pojawia się pytanie, dlaczego akurat teraz, dlaczego akurat w tym momencie? No ja tutaj widzę palec z pana. Słowo Miracenskiwicza jednak, że on dopiero no chciał. Nie, on, on zabiega od, o to od dawien dawna. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, pewnie nie, jak prezydentem zostawał Andrzej Duda. No, bo tak, najpierw nie chciał ujawnić tego aneksu prezydent Lech Kaczyński, potem Bronisław Komarowski. No, ale to wszyscy mówili, no to wiadomo, bo on jest przecież z, z koalicji obywatelskiej, wówczas z Platformy Obywatelskiej. No, to nie chce. Dobrze. No, ale potem Andrzej Duda, były spore nadzieje że on ujawni ten aneks i spore zaskoczenie, kiedy powiedział, że jednak nie. A teraz pan prezydent Nawrocki się zdecydował i tak mi się wydaje, że pod takim, pod taką namową Sławomira Cenckiewicza. No zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie i czy ten aneks naprawdę zostanie ujawniony i czy warto było tyle czasu go ukrywać, czy to będzie jakiś kolejny skandal, czy też takiej właśnie kolejny skandal, taki jaki wybuchł przy okazji ujawnienia raportu o likwidacji WSI, bo to jest aneks do tegoż raportu. Raport został ujawniony dawno temu i okazało się, że znalazły się tam osoby, które później w sądzie dochodziły swoich praw, oczyszczały swoje imię z zarzutów, które im uczynił pan Antoni Macierewicz, bo to on zdaje się był autorem tegoż raportu. No a teraz jest ten aneks z różnych tych względów, których nigdy nie chciano nam do końca wyjaśnić, nie był ujawniany przez tyle lat, może po tylu latach już nie będzie miał takiej siły rażenia, jaką miał sam raport dotyczący likwidacji WSI, a może właśnie wręcz przeciwnie. Tego nie wiem. Sama czekam z niecierpliwością, czy zostanie ujawniony, bo na razie został wysłany do konsultacji i, i czego się z tego raportu dowiemy. No to jeszcze jedna rzecz, a się tak zwanego drugiego dna ma pani zdaniem sens czy nie? No właśnie myślę o tym, pojawiły się takie komentarze mówiące o tym, iż prezydent próbuje w ten sposób odwrócić uwagę mediów od innych kwestii, od zonda krypto, od właśnie odejścia pana Cenckiewicza, no i stąd taka, przepraszam za określenie, wrzutka. To znaczy o tym, że aneks do raportów w WSI ma być ujawniony, to już słyszeliśmy jakiś czas temu, zanim ktokolwiek z nas usłyszał o aferze Sonda Krypto i chyba nawet jeszcze nie wiedzieliśmy o tym, że pan prezydent zawetuje ustawę o kryptowalutach, bo to jest sprawa stara. Już od dawna się o tym mówiło. Natomiast ym, y, dlatego tutaj uważam, że tego się nie przykrywa. Przykrywać ym, y, aneksem y, y tak świeżą sprawę, jak z kolei dymisja Cęckiewicza, To jest w ogóle już absurdalne, bo już ten aneks już jest u Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu. Zatem decyzje zapadły wcześniej. Moim zdaniem pan prezydent specjalnie nie ma powodu, żeby odwracać uwagi od swoich działań, no chyba, że mówimy o, o tym nieszczęsnej nominacji profesorskiej dla osoby, która niestety której się zmarło już. No to jest pan kancelarii prezydenta okropna, że nie, nie sprawdzili tej, tej informacji, czy komu komu przydzielają tam właśnie ten, ten, tego, ten status profesora zwyczajnego, zatem ale, ale no, no to jest zbyt drobna sprawa, żeby ją przykrywać akurat w raportem z WSI, w którym ciągle, nie, tak jak mówię, podkreślam, nie wiemy co tam jest w tym aneksie do raportu Włosi WSI i jaki to, jak, jaka to będzie siła rażenia. Zatem w tym wypadku, jeśli chodzi o ten aneks, to nie doszukiwałabym się drugiego dnia, a, drugiego dna, a przynajmniej nie takiego, o jakim pan mówił. To akurat nie ja, ja tylko cytowałem różnego rodzaju okay. komentarzy, wypowiedzi, które się oczywiście pojawiły. To idźmy dalej. Na razie wciąż prawa strona sceny politycznej. Będzie wspólne wystąpienie Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego. W najbliższą sobotę w Warszawie ma dojść do pierwszego z takich planowanych wystąpień polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym warszawskim. Wspólnie mają się właśnie pojawić obaj wiceprezesi no i właśnie, czego to jest dowodem albo czego to ma być dowodem, a niekoniecznie jest? Znaczy, e, jeśli on, jeżeli mnie pan pyta, co ja o tym sądzę, to mówię, że moim zdaniem nie jest to dowodem niczego. E, oprócz tego, że e, e, za, został zawarty chwilowy rozejm e, i trzeba jakoś tam e, zademonstrować ten chwilowy rozejm, czyli panowie, pan Przemysław Czarnek i pan Mateusz Morawiecki pokażą się wspólnie, e, ale nie będzie to miało żadnego przełożenia na, na działania jednego i drugiego. Nie będzie to miało żadnego przełożenia na wewnętrzną walkę frakcyjną, która, która toczy się w PiSie i którą mamy okazję obserwować, bo ona się toczy publicznie już od dłuższego czasu. I nie będzie to miało żadnego przełożenia na późniejsze ewentualne decyzje, na chociażby prezesa Jarosława Kaczyńskiego, kiedy będzie musiał podejmować decyzję, czy wpisać kogoś na ise czy, czy tego kogoś nie wpisywać. I nie będzie to miało, wpływu również na decyzję, czy ktoś powinien odejść z PiSu, czy nie powinien odejść. To jest reakcja, chwilowa reakcja na to, że prezes Kaczyński po raz kolejny powiedział macie przestać się kłócić i macie zacząć współpracować, no to no cóż, no, staną obok siebie, organizują tę konferencję prasową, będą się wypowiadali, będą się uśmiechali nawet do siebie, ale z tej mąki to raczej chleba nie będzie, jeżeli myślimy o takiej Harmonijnej współpracy, takiej prawdziwej współpracy. PIS jest skazany na, na zderzenie tych dwóch frakcji. Nie pan, tak mi się wydaje, ale oczywiście mówienie dzisiaj o pewności, że dojdzie do rozpadu, to jest bardzo ryzykowne, bo oczywiście może do tego rozpadu nie dojść w momencie, gdy obie strony zdadzą sobie sprawę, że rozpad w PISie de facto oznacza, drugą kadencję rządu Donalda Tuska, a myślę, że to jest ostatnia rzecz, której oni by chcieli, do której by chcieli doprowadzić. I ktokolwiek zostanie wyrzucony z tego pisu, albo ktokolwiek do tego doprowadzi, że ktoś drugi zostanie wyrzucony, będzie miał taką, takiego kaca moralniaka, że to właśnie przez te wewnętrzne spory doszło do tego, że kolejne cztery lata w ławach opozycji, kolejne cztery lata Donald Tusk może rozliczać PiS i nie wiadomo, co zostanie po tych kolejnych czterech latach rozliczeń. Może gruzy na tej prawicy, czyli w największej partii opozycyjnej. Zatem być może będzie taka refleksja, ale może jej nie być, bo również równie dobrze emocje mogą być tak silne między frakcjami, czyli mówię tutaj o frakcji harcerzy i frakcji maślarzy, czyli te harcerzy związanej Związany z Mateuszem Morawieckim i Maślarzy w jakimś tam stopniu związanym związanymi z Przemysławem Czarnkiem, że po prostu nie da się już tego posklejać. To, to już takie rzeczy w polityce dało się zobaczyć, że wszelki rozsądek Y, y, idzie w odstawkę, a y, o wszystkim decydują emocje. Już niezależnie od tego, y, kto na tym zyska, kto na tym straci. Chodzi tylko o to, żeby później w razie czego wyborcom powiedzieć, to oni są winni, bo oni odeszli, albo to oni są winni, bo nas wypchnęli. To nie nasza wina, że będziecie musieli jeszcze czekać 4 lata, na to, aż wrócimy, wrócimy do władzy. To oczywiście wyborców w żaden sposób nie usatysfakcjonuje, bo największym problemem oczywiście dla prawicy w tej chwili jest to, że koalicja obywatelska powoli wyrasta na partię bezalternatywną, co znaczy, że jeżeli prawica się podzieli jeszcze bardziej rozdrobni niż już, już jest w tej chwili rozdrobniona, to nie będzie takiej realnej alternatywy y, y, dla rządzenia, y, jeżeli chodzi o koalicję obywatelską. Duża, zwarta partia zawsze bardziej przyciąga wyborców, a rozdrobniona scena polityczna mówi im, słuchajcie, nie idźcie w tę stronę, bo z tego nic dobrego nie wyniknie, a w każdym razie nie wiadomo co z tego wyniknie, jeżeli się będą musiały połączyć te partie prawicowe. Zatem tak jak mówię, no, wydaje mi się, że to jest ciężkie już do sklejenia, że to zakończy się rozpadem, ale być może jakiś rozsądek weźmie górę. A czy możliwy jest jeszcze inny scenariusz? Bo dziś pojawiły się również medialne doniesienia mówiące o tym, że podobno projekt Czarnek, no, tak jest nazywany w samym pisie przecież, jak gdyby ten pomysł przedstawiania pana profesora Czarnka jako kandydata na premiera, ma zostać rozliczony przez prezesa Kaczyńskiego już, już w wakacje. Biorąc pod uwagę to, że mamy w tej chwili końcówkę kwietnia, to nie jest to wcale tak odległy termin. I jeżeli oczywiście wierzyć tym doniesieniom, no to jeżeli notowania się nie poprawią, a jak na razie mamy kolejny sondaż, tym razem dla Onetu, który znów przynosi bardzo złe dla PiSu wyniki. Znów to są chyba notowania, przynajmniej jeżeli chodzi o te sondaże najgorsze od 2012 roku, jeżeli dobrze pamiętam. No to to podsumowanie, to wakacyjne podsumowanie, czy też ten, yy, to, to, to wakacyjne nie sprawdzam, może wypaść no, zdecydowanie na niekorzyść profesora Czarnka. No i pytanie, co wtedy? Będziemy świadkami kolejnego zwrotu, tylko tym razem z prawej strony PiS zacznie się przesuwać w stronę centrum, czyli w stronę, o której mówi właśnie Mateusz Morawiecki? No właśnie, to by było y, y, zbyt szybkie y, rozliczenie i y, tak naprawdę to byłoby nieuczciwe w stosunku do profesora Czanka, bo przecież nikt mu nie mówił o tym, że po pół roku y, działalności, a może nawet mniej niż po pół roku, y, będzie rozliczany z efektów i to z efektów sondażowych, prawda? Y, y, zatem y, y, to jest zagrywka pod jego adresem nie fair, y, ale os, y, u, uważam, że Jarosław Kaczyński zaprzepowił, absolutnie zdolny do takiej zagrywki, bo być może został przekonany przez Mateusza Morawieckiego, że on razem z całym jego stowarzyszeniem, z, tymi, z tą gromadą posłów, która ewidentnie jakoś tam postanowiła wypowiedzieć posłuszeństwo Jarosławowi Kaczyńskiemu, że oni wszyscy mogą stanowić alternatywę w razie gdyby profesor Czarnek się nie sprawdził, jak to się pięknie mówi, nie dowiózł, czyli nie uzyskał takiego wyniku sondażowego, jak, jakiego się po nim spodziewano. I w tej sytuacji Rzeczywiście, gdyby Jarosław Kaczyński dał się przekonać do tej wizji, że trzeba będzie za jakiś czas po prostu zmienić tego tego kandydata szpicowego, już nie mówię, że kandydata na premiera, nie? ale że takiego polityka szpicowego, na którym się koncentrują wszystkie, wszystkie oczy i on jeździ i on prezentuje jakby wizję tego, co chce zrobić PiS, gdyby przejęło znowu władzę, no to spodziewam się, że mogłoby dojść do takiego rozliczenia, aczkolwiek ja uważam, że to jest zdecydowanie za, za, za szybko, no bo co? Kilka miesięcy i, i, i z czego? Że, że nie ma efektu, że efektu czanka, że poparcie spada i tak spadało, więc właściwie nie wiem, co tu się czepiać do profesora Czarnka spadało, dalej spada. Czy Morawiecki, gdyby on został tym kandydatem szpicowym, poprawiłby te natowania? Bardzo wątpię. Myślę, że wtedy uaktywniłaby się strona rządowo- rozliczeniowa, która by zaczęła się dopatrywać różnych nadużyć samego Morawieckiego. Przypominam, że już ostatnio rządzący wspomnieli o tym, że minister Żurek, że trzeba że jakiś akt oskarżenia się kroi wobec Morawieckiego i trzeba mu uchylić immunitet. Zatem wtedy te działania by przyspieszyły. PiS nie jest w komfortowej sytuacji jeśli chodzi o swoich polityków i o tych właśnie kandydatów szpicowych. Udało im się znaleźć Karola Nawrockiego, mało związanego z rządem, mało obciążonego tymi ośmioma latami rządów Prawa i Sprawiedliwości. Udało się go wypromować i, i trzeba przyznać, że to e, był e, strzał w dziesiątkę i, i, i należy im się szacunek za to, ale tak poza tym być może nie da się wykreować nikogo innego, a Przemysław Czarnek to jest polityk rządowy. Wiedzieliśmy od początku, jakie ma poglądy. Jak wygłosił swoje przemówienie, to mnie osobiście nie zaskoczyło w tym jego przemówieniu nic, no bo dokładnie leciał swoimi poglądami. Dla części społeczeństwa nieakceptowalnymi. A, a jaki jest Mateusz Morawiecki też wiemy i też wiemy, że dla części i społeczeństwa jest nieakceptowalny, a jeszcze może mieć zarzuty o jakieś tam nadużycia władzy czy nieszanowanie tam złe gospodarowanie publicznymi pieniędzmi i tak dalej, i tak dalej. Zatem to nie ma łatwej sytuacji prawa i Sprawiedliwość po ośmiu latach rządów. No i można powiedzieć, że dużo łatwiejszą sytuację, chociażby ze względu na te zawirowania po prawej stronie ma Koalicja Obywatelska, jeżeli spojrzymy na różnego rodzaju sondaże z ostatnich dni, właściwie, przepraszam, nie z ostatnich dni, z ostatnich tygodni czy też miesięcy, no to są powody do zadowolenia. Jest tylko jedno małe ale. Rzeczywiście Koalicja Obywatelska osiąga dużo lepsze wyniki niż konkurencja, tylko tyle, że są to wyniki niewystarczające do tego, żeby utworzyć po, po wyborach rząd, bo dużo gorzej wiedzie się koalicjantom. No i pytanie, czy Koalicja Obywatelska będzie w stanie coś temu zaradzić? Panie redaktorze, szanowni państwo, to nie jest powiedziane, prawda, bo wybory są dopiero za półtora roku i za te półtora roku może się okazać, że przewaga koalicji obywatelskiej jest wystarczająca do utworzenia rządu nawet bez koalicjantów. Ale oczywiście to jest sytuacja przyszła i mocno niepewna, ponieważ wiemy według na przykład danych gusowskich, że deficyt budżetowy sięga granicy konstytucji. Progu konstytucyjnego, że służba zdrowia jakkolwiek by tutaj zaklinać rzeczywistość, po prostu leży i kwiczy. I Polacy wkrótce to odczują i będą odczuwać aż do samego, do samych wyborów. I jeżeli w tej sprawie rząd Donalda Tuska nic nie zrobi, nie poprawi tutaj sytuacji pacjentów, to to może być tak naprawdę kamień u szyi tej koalicji, niezależnie od tego, kto i, i, i z jakim poparciem przejdzie do następnego Sejmu. Na razie sondaże są dla nich są takie z, dla koalicji obywatelskiej są korzystne, ale proszę popatrzeć na oceny rządu. Oceny rządu są y, dużo, dużo gorsze. Jest zna, znacznie więcej ocen negatywnych niż pozytywnych. Oceny negatywne przekraczają 50%, y, jeżeli chodzi o rządzenie. prawda? Sam Donald Tusk też ma więcej y, ocen y, negatywnych y, niż pozytywnych. Zatem tutaj się trochę rozjeżdża, to się zawsze rozjeżdża i zawsze się rozjeżdżało, że inaczej była oceniana partia, a inaczej rząd i rząd z reguły gorzej niż partia, ale taki mocny rozjazd może się skończyć tym, że jak ludzie podejdą do urni będą musieli decydować komu mają powierzyć władzę na kolejne cztery lata, mogą powiedzieć nie, to już mamy tej koalicji dosyć, oni już nam pokazali co potrafią, może postawimy na kogoś innego, ale do tego, żeby podjąć taką decyzję wyborcy, tak jak już mówiłam wcześniej muszą mieć polityczną alternatywę, Czyli muszą widzieć po drugiej stronie równie sprawną, e, mocną, zwartą grupę polityczną, którą mógłby być PiS pod warunkiem, że się nie rozpadnie. No i w takim razie tu zakończmy. Pani Eliza Olczyk, publicystka, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Reklama. Ależ się.